dwa, raz, dwa rzecz ciekawa, kiedy tak chodzę tutaj po osiedlu to wygląda na to, że mają tutaj niezwykłą wręcz liczbę trampolin, wiecie tych takich okrągłych z siatką, ze wszystkim wygląda to trochę tak, jakby po prostu w każdym domu gdzie są dzieci, znaleźć można było trampolinę, co w sumie jest fajne, bo to jest przecież wielka frajda dla dzieciaków, mieć taką trampolinę. Przyjechałem do Szwecji w 31 lat po tym, kiedy przyjechałem tu pierwszy raz. Znaczy wtedy przyjechałem i przypłynąłem i trwało to dwa dni, bo jeden cały dzień jechaliśmy przez Polskę, potem całą noc spłynęliśmy promem, a potem jechaliśmy jeszcze kawał czasu przez Szwecję. Dzisiaj nad ranem jest maj 2015 roku, zajęło nam to dwie godziny pojechaliśmy na lotnisko, wsiedliśmy w samolot przylecieliśmy dojechaliśmy z lotniska z Okęcia na Landwetter to jakieś godzinę 20 niebo nad Göteborgiem przywitało nas deszczem szaro i, i tak jakoś smutno bo też przylecieliśmy tu w smutnym celu, bo przylecieliśmy tu na pogrzeb. <śmiech> Moja babka owdowiała w ostatnich dniach i pojawiliśmy się, żeby trochę pomóc jej to wszystko ogarnąć. Ale kiedy pakowałem się na ten wyjazd, powiedziała, tylko nie traktuj tego jak pożegnania. Nie, nie patrz na to w ten sposób. Pomyśl, że po prostu jeszcze raz odwiedzasz wszystkie miejsca i jest, jest w tym trochę racji, bo rzeczywiście kiedy byliśmy tutaj z Zuzą dwa lata temu, we trójkę to wtedy już miałem takie poczucie, że nie wiadomo czy jeszcze kiedyś do Swedoleń zawitam. Teraz jest okazja, oho! Oh, oh. Ja miałem fart. Nie wiem, czy słyszeliście przed chwilą mewę. Przyleciała i zesrała się dosłownie półtora metra ode mnie. To jednak trzeba mieć trochę szczęścia w życiu. Teraz jestem tutaj, ale mam poczucie, że jeżeli babka wyprowadzi się z wedolen, a wyprowadzi się raczej, kiedy pozałatwia wszystkie sprawy, to tu, w to miejsce już prawdopodobnie nie zawitam nie będzie takiej potrzeby nie będzie też do kogo jeżeli przyjadę do Szwecji to raczej do Sztokholmu albo do jakiegoś innego miasta może do samego Göteborga i tam się zatrzymam. przez te 31 lat trudno mi powiedzieć ile razy odwiedzałem to miasteczko ja już kiedyś o tym opowiadałem na łamach Kapoka w jego pierwszej serii, albo przynajmniej mam takie wrażenie. Sewedolen, czyli Dolina Sewonu, to miasteczko leżące nad rzeką Sewon. Zaskakujące, nie? Znajduje się niedaleko Göteborga, mniej więcej tak jak Konstancin Jeziorna od Warszawy. Chociaż może my troszkę bliżej. Ale mniejsza z tym to jest ten sam typ Miasta dosyć rozległe, a jednak małe miasteczko o przewadze zabudowy rezydencjonalnej, takiej jednorodzinnej. Nad rzeką. Nad rzeką jest miasto, a za miastem jest grani górska, bo tu wszędzie są skały i kamienie. Wszędzie. Kiedy jechaliśmy z Landweter do Sowodolen to po obu stronach trasy rośnie las. A w tym lesie i otaczając tę drogę stoją skały. Po prostu skały. Wielkie ściany skalne poprzeżynane pionowymi rysami. Tam gdzie wprowadzano wiertła bądź inne urządzenia używane do łupania tych skał żeby je rozdzielać i one są wszędzie niejednokrotnie wędrując tu po osiedlu bliżej grani niż rzeki widywałem taki obrazek dom, ogród jedna czwarta ogrodu zajęta przez gigantyczną skałę przy czym te ogródki tutaj często są małe, te domki są małe, takie zgrabne a ogrody yy, na tych najbardziej takich już yy, pagórkowatych, takich skalistych terenach często mają, przynajmniej wydają się mieć nieregularny kształt, jakąś taką nie do końca unormowaną linię podziału. Zdarza się, że nie mają w ogóle ogrodzeń, że od frontu jest otwarty podjazd, wjazd po prostu na parking, że tak naprawdę drogi dojazdowe dzielą te posesje, a i te ogrody czasem wydają się być takie zupełnie małe. Wygląda to całkiem inaczej niż u nas. Kiedy jesteśmy przyzwyczajeni jednak do siatek, parkanów, murów, do prostokątnych posesji i tego wszystkiego, co bardziej rozdziela sąsiadów niż łączy. Stoję teraz na moście nad autostradą w kierunku w drugą stronę w kierunku Malmę a może w jeszcze innym tu mam kierunkowskaz na Sztokholm w tle e, spalarnia śmieci gigantyczna z ogromnym kominem a kawałek dalej e, również pod tym samym mostem, wiaduktem w zasadzie. Trasa kolejowa. Trasa kolejowa, która nigdy nie wiedziałem skąd, dokąd prowadzi. Przyznam się szczerze, że przez te wszystkie lata najzwyczajniej w świecie mnie to nie zainteresowało. Mógłbym sprawdzić pewnie na mapach Google albo gdzieś w sieci, ale czy ja wiem, czy teraz po tym wszystkim to ma jeszcze sens zastanawianie się nad tym czy to tak naprawdę ma jakiekolwiek znaczenie dokąd jeżdżą te pociągi a jeżdżą tu pociągi towarowe i osobowe wszystkie bardzo głośne i bardzo szybkie kiedy przyjechałem tu pierwszy raz bardzo dawno temu to było jeszcze w innym świecie w Polsce był wtedy socjalizm i dla sześcioletniego dzieciaka to co zobaczył w Szwecji to był jakiś totalny odjazd, to nic nie było takie jak znałem, nic nie trzymało się kupy. O. przemknął pode mną piękna rzecz, to, że te pociągi jeździły tak szybko to było, to było coś niezawomitego, wtedy wszystko było czymś niesamowitym wtedy głupi osiedlowy spożywczak tutaj w Szwecji był czymś niewiarygodnym, bo w Polsce wtedy był samoobsługowy piast, w którym była gruba, brzydka i opryskliwa sprzedawczyni Mięso na kartki i chleb sprzed dwóch dni. Teraz oczywiście ta Szwecja nie jest już czymś tak niezwykłym, niewiarygodnym, tak niepojętym. Ja też nie mam już sześciu lat, a i świat bardzo się zmienił. Polska stała się krajem nieco bardziej cywilizowanym, nieco bardziej zbliżonym do takich normalnych standardów a nie jakąś dziczą którą trochę wtedy w 1984 roku była jakoś tak teraz mimo wszystko kiedy idę na spacer wyszedłem sobie z osiedla przeszedłem przez autostradę poszedłem nad rzekę na rzecz, nadrzeczony SEVON właśnie. Patrzę tak trochę sentymentalnie, trochę nostalgicznie na to wszystko, bo 30 lat ponad to już szmat czasu. Nawet nie tylko wtedy, kiedy się ma 37 lat. Prawie, bo kończę dopiero na początku czerwca. Jakoś nie wiem niedługo, chyba za tydzień lub dwa za dwa trasa, którą wielokrotnie przemierzałem na rowerze albo na piechotę miejsca, które odwiedzałem tutaj o, stoi jakiś gigantyczny silos na ciężarówce w miejscu, gdzie teraz jestem zawsze były jakieś takie tereny przemysłowe składy fabryki do tej pory to wszystko jest kawałek dalej było złomowisko o ile się nie mylę to złomowisko znajduje się tam nadal ale w miejscu gdzie była chyba albo fabryka albo taki rodzaj jakiegoś tam salonu tak zwanych Huzbil. Huzbil to jest Samochód kempingowy. Dom na kółkach. Takie ustrojstwo wiadomo, do czego służące. Do kempingowania. To teraz tutaj jest e, składowisko zbiorników silosów takich różnego typu. Niewiarygodne jest na przykład to, że to torowisko nie jest w żaden sposób ogrodzone. Zabezpieczone. Ja sobie tu idę tą drogą, mógłbym przejść przez te tory na przełaj. To oczywiście pozbawione jest sensu, bo za nimi jest autostrada, przez którą e, raczej już nie próbowałbym przechodzić, bo nie jestem samobójcą. Ale u nas to postawiliby jakiś płot czy coś. Szwedzi chyba jednak cały czas są bardziej praworządnym narodem, ludźmi, którzy słuchają się nakazów, zakazów, a także, a chyba przede wszystkim, ludźmi, którzy mają trochę zdrowego rozsądku więcej niż my, Polacy, albo przynajmniej tak chciałbym wierzyć, że jest, bo troszkę gdzieś tam idealizuję sobie tę Szwecję. Oczywiście nie jest to już to samo, co dawniej, gdzie olśniewały mnie Czyste ulice Wykładzina dywanowa na pomostach Nad jeziorem I sklepy, pełne sklepy Przemknął właśnie Dzieciak na w Jakimś skuterku Mijam teraz złomowisko Złomowisko ciekawe Prowadził je prowadzi je Chyba do tej pory sądząc Szyldu facet, który nazywał się Axel Terrain On trochę przypominał Halka Hogana z młodych lat jest to złomowisko sprzętu wojskowego. Starocie, absolutne starocie, ciężarówki, furgony. O, stoi tu także na przykład coś, co wygląda na podwozie od amfibii albo wozu opancerzonego. Kiedyś pamiętam, jak dziś miał czołg. Tak, a nad bramą stoi podwozie od czegoś. Cholerawie od czego. Prawdopodobnie też od jakiejś wojskowej ciężarówki. Dobrze wiedzieć, że niektóre rzeczy się nie zmieniają, a samo miejsce wydaje się być nadal czynne, no bo brama otwarta, jakieś samochody zaparkowane, coś tutaj się musi dziać. W ogóle samo gratowisko Axela traina, to jest y, też ciekawe miejsce. Zdarzyło mi się być na nim i, i widzieć się z właścicielem w latach 80., tak jakoś pod koniec i w latach 90. On robił różne rzeczy, na przykład w tamtych latach remontował, restaurował stare ciężarówki pochodzące jeszcze z drugiej wojny światowej, robił w nich środek, tą mechanikę, całą resztę, malował je farbą olejną i sprzedawał je do Afryki. Czy robi to teraz, to trudno mi już powiedzieć, ale myślę, że nadal jakoś to wszystko mu się toczy. Postanowiłem przejść się nad rzekę, dlatego, że e, dom mojej babki leży w jednakowej odległości, między rzeką a granią, z grubsza. Więc mogłem pójść albo nad rzekę albo na grań. Na grani już dzisiaj byłem. Nawet zacząłem rejestrować to wyjście. Było wtedy dużo przyjemniej, bo świeciło słońce i było cieplej. Teraz a jest już wieczór, jest cały czas widno, ale robi się też chłodno. Także obecność rzeki tutaj zaraz obok za posesjami prawdopodobnie wpływa na to, że jest wilgotno i tak nie do końca przyjemnie poszedłem na grań, zacząłem rejestrować ten materiał nagrałem go 28 minut ponad ale nie zorientowałem się, że wpiąłem mikrofon poprzez no takie coś, co się zakłada na dyktafon, pokrowiec to się nazywa czasem cierpię na straszne zaćmienia i on mi się rozłączył i przestał stykać w związku z tym zarejestrowało się niespełna 9 minut materiału, a reszta to cisza, rzecz wyjątkowo głupia strasznie się wkurzyłem, bo nie cierpię takich sytuacji, nie cierpię powtarzać ujęć i całej reszty więc dla odmiany teraz poszedłem nad rzekę poszedłem zobaczyć miejsce gdzie zdarzało mi się zajeżdżać rowerem ale gdzie też na przykład parę razy z moim ojcem poszliśmy na ryby siedzieliśmy nad brzegiem sewonu z wędkami w nocy na grunt a obok mieszkały wydry które buszowały po tej rzece i wchodziły nam w szkodę płosząc ryby które próbowaliśmy łowić się troszkę pozmieniało. Na przykład y, miejsce, gdzie był rodzaj przystani albo coś takiego, gdzie ludzie zdaje się trzymają łodzie, sądząc z obecności hangarów został zagrodzony, oddzielony jest bramą. Wygląda to teraz trochę inaczej. Dawniej można było tam zejść, teraz już nie. Ale to y, nie jest żadna przeszkoda, bo za chwilę trafię na most jest to tam tak fajnie rozwiązane, że obok mostu kolejowego jest też przeprawa piesza przez Sewon, i stamtąd rzekę będę mógł zobaczyć. Trudno, doskłamałbym, no gdybym powiedział, że nie jest mi trochę smutno, kiedy myślę o tym, że być może już nigdy więcej nie przyjamy. Nawet nie chodzi o sam ten smutek ostatniego spotkania, tylko o pewną nieodwracalność w niektórych sytuacji. Są takie sytuacje w życiu, które są przykre właśnie przez tą nieodwracalność. Jedną z takich sytuacji jest moment, kiedy ktoś umiera. Ta chwila, kiedy wiesz, że już nic więcej w Waszych relacjach nie zajdzie. Że nic więcej już się nie zdarzy. Z ostatnimi odwiedzinami w mieście jest nieco podobnie. Nadciąga znowu pociąg. Tym razem przeleciał szybko. Osobowy. Krótkie tu są osobowe. To nie są te nasze składy po ileś tam wagonów, 8, czasem więcej. A to taki po prostu elektryczny zespół trakcyjny przemknął dużo ciszej niż jego towarowy brat. A teraz jestem już nad rzeką. I spróbuję może uchwycić trochę dźwięki wody ptaków, i przytłaczający absolutnie wszystko, szum autostrady biegnącej za moimi plecami. No. Tak. Być może jest słyszalny, być może nie. Diabli go wiedzą. Rejestrowałem swoim sprzętem najróżniejsze rzeczy i czasem się to udawało, a czasem nic z tego nie wychodziło. Spróbuję zejść bliżej rzeki. Rzeka jest piękna. Przypomina jeziorkę w moim rodzinnym mieście, ale jest nieco większa, nieco potężniejsza, głębsza i szersza. Z nadciąga kolejnych. No, tym razem dużo dłuższy. Podwójny elektryczny zespół trakcyjny, który przemknął... Skąd jechał? Nie wiem. Może ze Sztokholmu, a może z jakiegoś innego miejsca. Nie zdążyłem zobaczyć nawet, czy ma jakieś oznaczenia na bokach. To jest właśnie takie miejsce, gdzie szemrze sobie woda, gdzie łomoczą pociągi, gdzie... Wilgoć lśni na kamieniach. Betonowy most. Obok niego również betonowy mostek pieszy. Przy czym ten mostek pieszy to jest rzecz, którą kojarzę, bo on jest taki swój przechodzony. Natomiast most kolejowy jest nowym tworem zupełnie. Pamiętam z dawnych lat, że most ten był... Zupełnie innej konstrukcji. Między innymi środek był drewniany, a między podkładami można było spojrzeć na rzekę. Teraz jest inaczej. Teraz to wszystko się pozmieniało. Pod mostu ścieżka rowerowa prowadzi. O, Minął mnie facet na Nartorolkach. Naprawdę, go te Ruskie nie wymyślą. Prowadzi pod autostradą na drugą stronę. E, tam jest taki fajny tunel, takie fajne przejście, półokrągłe. Kiedyś też wyglądał on inaczej. Był kwadratowy, betonowy, wylany w szalunki. A kiedy przebudowywali ten fragment autostrady x lat temu, trudno jest mi powiedzieć, ponieważ... Początkowo bywałem w Szwecji częściej, potem y, były to raczej już sporadyczne wizyty. Ostatnia dwa lata temu, ale poprzednia 10. O, a nie, skłamałem, skłamałem. Tunel pierwszy pod y, autostradą jest jak najbardziej nadal kwadratowy. Wygląda jak takie nieco zapyziałe przejście podziemne, w stylu tych, które mamy na przykład w Warszawie, w okolicy Poniatowskiego. Ale nie skłamałem tak wszetecznie, ponieważ dalej jest też część nowsza, półokrągła, wykonana z blachy, tak jak przepust potoku Służewieckiego pod Aleją Rzeczypospolitej na Sadybie. A więc e, tradycja i nowoczesność chciałoby się zażartować, bo te dwie wizje z jakiegoś powodu splotły się w mojej głowie połączyły się w całość i okazało się, że obie są prawdziwe tak więc najpierw przeszedłem nad autostradą a teraz przeszedłem pod autostradą i pod lokalną drogą i wyszedłem na tyłach Marketu, który nazywa się Willis to taki miejscowy jakiś Lidlo żabka taka e... wcześniej, kiedyś, dawniej go tu nie było nie wiem kiedy się pojawił pewnie gdzieś w tym okresie kiedy rzadziej na miejscu bywałem jestem teraz z powrotem po stronie miasta ponieważ jakby no, autostrada oddziela miasteczko od rzeki. Są oczywiście tam przejścia, jakieś cuda widy, tak jak chociażby te dwa, które zaliczyłem, ale mimo wszystko jest to jednak jakoś tam rozdzielone. Miasteczko natomiast posiada dwie główne drogi przejazdowe. Jedną biegnącą przez samo miasteczko, a drugą biegnącą z tyłu, na tyłach. E, pawilonów usługowych fabryki lodów, która tu też jest która kiedyś była taką drogą serwisową, a parę lat temu poszerzono ją i teraz albo można jechać przez, przez samo miasteczko, po jego skraju e, i zapuścić się potem w osiedla biegnące powoli ku górze, ku grani albo można samochodem cały ten rejwach i ruch miejscowy pieszych rowerzystów i całą resztę bezpiecznie ominąć ponieważ natomiast y, mam wrażenie, że to nagranie zaczyna się robić mm. najzwyczajniej w świecie czymś na kształt radosnego pieprzenia tyle, że y, obarczonego jedną poważną wadą a konkretnie nie jest radosne to chyba to nagranie nie wiem czy pierwsze z kilku, czy jedyne wspominkowe z Doliny Sewonu nad rzeką Sewon pora będzie zakończyć.